Myśmy, myśmy przeczytali ten fragment ostatni czwartego rozdziału, gdzie widzieliśmy ten cudowny sposób, w jaki posłał, posłał swojego syna na ten świat. świat. I Niestety został odrzucony przez tych, od których Bóg oczekiwał przyjęcia. To jest początek tej Ewangelii, że od, od początku został on od swoich odrzucony i to jest pokazane. Również od innych, ale, ale pokazane jest, on przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Następnie widzimy w tym rozdziale, który jest jednym ze szczególnych rozdziałów Słowa Bożego, że ojciec gotuje, jakby przygotowuje owoc dla syna, tam, gdzie nie był on za bardzo oczekiwany, Samarii, nad którym wynosili się, nad którą wynosili się Żydzi, a jednak. Jednak łaska wyżej stała niż poglądy Żydów i to oglądamy. A, a ona jest szczególnym przykładem, gdzie Bóg nam pokazuje, do jakiej głębi on szedł, że jest to łaska, tylko łaska. Pokazuje nam to, jak pan tą kobietę w przeciwieństwie do trzeciego rozdziału, gdzie był wykształcony inteligentny Żyd i musiał się uczyć tego, czym jest Nowonarodzenie. To najprostszą rzecz, a nie wiedział tego. A tutaj ta kobietę, odrzucona kobieta, Tą najwyższą Właściwie działalność czy aktywność i ona doświadcza i dowiaduje się o tym o uwielbieniu Ojca w duchu i w prawdzie ja to nazywam aktywnością to najwyższy stopień to jest to jedyne co tu znajdujemy i kontynuowane będzie na wieczność to co tu zaczynamy i będzie do, do wieczności żadnej ewangelizacji więcej żadnej pouczenia wszelka słabość znika, wszelkie niedomaganie, ale to uwielbienie dojdzie do pełności i to ona już się uczy tutaj to jest łaska i widzimy, że ta łaska kontynuuje się jakby dalej w swoim działaniu w stosunku do tego miejsca, gdzie tam są ludzie że najpierw oni uwierzyli po części przez świadectwo tej kobiety a następnie przechodzą do Pana Jezusa i innych biorą ze sobą i inni przechodzą do wiary przez słowo Pana Jezusa. To jest coś cudownego i chcieliśmy to widzieć właśnie w tym fragmencie, aby, aby, abyśmy tylko nie naukowo to rozumieli, y, że jest to wyjście, czy, punkt wyjścia, ale przede wszystkim, żebyśmy to widzieli, jak przemawia to do naszego serca i do naszego sumienia. jakby przemówił do sumienia I jak słyszeliśmy teraz co doprowadziło im nie tylko do nawrócenia ale również zostało jej przedstawione cudowne to chrześcijańskie uwielbienie 29 wierszach i 30 tego wiersza tego rozdziału, że ona poszła do miasta i jak słyszeliśmy i oznajmiła to ludziom, że jest ktoś, który mi wszystko powiedział, co ja uczyniłam. To a więc nie tylko, która przed Panem Jezusem była otwarta w swym sercu i sumieniu ale też także wobec ludzi tego miasta objawiła tą rzecz ukazała bo ludzie ją znali przecież ale ona wyznaje to przed ludźmi, że jest taki jeden jest ktoś jeden, którego ona spotkała który, który przemówił albo otworzył jej sumienie i wszystko jej przedstawił co było w jej życiu Co miało miejsce w jej życiu I on poruszył to Ale widzimy, że on poruszył jakby jedną kwestię jej życia Ale to dotyczyło całego jej życia Czy ten nie jest Chrystusem? Było pytanie później Oni przyszli do Pana Jezusa Ci ludzie z tego miasta I Pan Jezus ten czas wykorzystuje z tego miasta, kiedy ludzie przechodzą, to jednak przy tym wszystkim on poucza również u uczniów, którzy byli bardziej nastawieni myśleniem na ziemskie rzeczy to jednak przekazuje im duchowe pouczenia co do służby i wartości tej służby, jak jest ona istotna i konieczna i jaki jest owoc tej służby, który jest połączony z tą służbą, ale również i zapłatą, która również jest połączona z tą służbą. I następnie odnosi się do, do czasu i charakteru z żniw albo żniwa, które ma odniesienie do służby i następnie dochodzimy do wiersza 39 aż do 42 które zamykają ten fragment ludzie przechodzą do Pana Jezusa i pierwsze co słyszymy o, o tych ludziach to, że uwierzyło ich wielu a więc Bóg, czy Pan Jezus mógł to świadectwo tej kobiety o którym słyszeliśmy? która pochodziła z jakby najniższych sfer to mógł to świadectwo użyć aby złożyć świadectwo wobec większej ilości ludzi i oni uwierzyli a więc to, to nie był żaden wsud jakby widzialny jakiś, który się stał lecz zmienił on osobę tą osobę on zmienił i to doprowadziło do tego, że również było to świadectwem ale, ale Bóg ma wielkie dzieło, nie tylko w Judei ale tu właśnie w Samarii ma on swoje wielkie dzieło i on używa do tego tej jednej kobiety, którą doprowadza do nawrócenia i on ją używa, aby wielu dzięki temu doszło do wiary. A więc widzimy ze względu na słowo niewiasty, która to poświadczyła. A więc widzimy pierwsze, że jest wiara i dlatego, że ta kobieta poświadcza Rzymian 10, jak można uwierzyć, jeśli nie ma głoszącego. Tu był głoszący, który używa tą kobietę. Ty, ci ludzie pozostają jakby tylko nie na tym etapie, że, że uwierzyli tylko tej kobiecie, ale również uwierzyli samemu Panu. To jest decydujące, że człowiek, który jest prowadzony do wiary, doprowadzony, że on musi przyjść do Pana Jezusa, że on sam musi stanąć przed Panem. To dotyczy nas jako rodziców, którzy naturalnie swoje dzieci pouczamy, podajemy im coś z wiary ale oni sami muszą nawiązać tą żywą przecież relację i pielęgnować ją z Panem Jezusem to jest ta druga część z wiersza 39 i również 40 wiersz. Widzimy następnie, że ci ludzie mają to pragnienie. Czy też tutaj znajdujemy y, to pragnienie, aby Pan Jezus pozostał. Dwa dni tam pozostał. Jakiż to wyraz. I już również tego, co widzimy w Łukasza Ewangelii, w tych dwóch ostatnim rozdziale. Nie, ja mówię o tej gospodzie, gdzie był ten, gdzie był w dziesiątym rozdziale Łukasza, ten opiekujący się, tam, gdzie łaska była dostępna i tak samo tutaj właśnie Pan Jezus był tą łaską dla tego miasta dochodzimy też do duchowego wzrostu. A więc, więc nie tylko też na podstawie świadectwa niewiasty, ale, ale oni również poznają sami Pana, ponieważ oni sami przychodzą do Niego i oni słyszą i wiedzą wewnętrznie, przekonanie mają wewnętrzne co do tego, kim On jest. Oni, ona mówiła Chrystusie, a oni, już zauważymy, mówią o Zbawicielu Świata. A więc widzimy ten wzrost jakby poznania w sensie duchowego zrozumienia, które w tym fragmencie jest zauważalne. Na podstawie zaczęło się słowa tej kobiety. Ona poświadczyła, ona poświadczyła, co przeżyła i to podała dalej. A to doprowadziło do przebudzenia w tym mieście i w tej okolicy. Jest małe słowo w tym fragmencie, które trzy razy występuje w tym fragmencie. To jest uwierzyć. To cechuje ten fragment. W 39 wierszu uwierzyło wielu. 41 więcej ich uwierzyło i 42 wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu była to wiara najpierw w, w osobę oni uwierzyli w Niego chrześcijańska wiara nie jest wiarą na, w coś jest, lecz jest to wiara w osobę wiara w osobę Jezusa Chrystusa w Pana Jezusa Chrystusa było już tu wspomniane że ludzie Że ludzie ogólnie mówią, no, nieważne w co się wierzy, ważne, żeby wierzyć. Ale my powtarzamy to, to jest zupełnie bezsensowne takie coś powiedzieć, że trzeba wierzyć w to, co właściwe jest, wierzyć, a więc na ten, w, te, w tego właściwego wierzyć, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Drugie, co nam się rzuca w oczy tutaj, to, to jest wiara... Nie, nie w jakiejś... Jakieś... Manuel to wspomniał, że to, co tu oglądamy nie powstało na podstawie jakiegoś cudu i to jest też typowo chrześcijańskie. Bo w żydostwie to oglądamy wiele razy i w następnym fragmencie to będzie widoczne, że oni uwierzyli, bo coś zobaczyli, jakieś, jakieś dzieło, jakiś znak. Ale tutaj widzimy wyraźnie, że wiara bazuje na słowach na świadectwie które jest składane czy to pustnie, czy to, czy to pisemnie nie ma to znaczenia w tej chwili ale jest to wiara, która bazuje na słowach w tamtym mieście uwierzyło wielu w niego ze względu na słowa które poświadczyła kobieta bo ona powiedziała on powiedział mi wszystko co uczyniłam świadectwo tej kobiety było prostym świadectwem ale, ale było to autentyczne świadectwo. I to jest decydujące dla świadectwa, które jest, które jest składane. My nie musimy wiele słów y, mówić, Wie, nie musimy wiele objaśnień dawać, ale proste słowa. Ale to musi być autentyczne. Musi być szczere. I, i w, przy, w przypadku tej kobiety coś się zmieniło. I to ludzie w Samarii zauważyli. I to świadectwo było po prostu skuteczne, działające na nich. I chcielibyśmy to sobie wziąć do serca, do domu, żebyśmy się uczyli od tej kobiety, aby składać autentyczne świadectwo i dla naszych serc też autentyczne aby choćby nam się wydawało, że jest to zbyt proste. I kiedy Samarytanie przychodzą do Niego, wspomnieliśmy o tym krótko, że to jest decydujące, że oni do Niego przychodzą i On ich zaprasza. Przychodźcie do Mnie. To jest odpowiedzialność człowieka. Aby do Niego przyjść, wiemy o tym dobrze, że nikt nie może do Ojca przyjść, jeśli Ojciec go nie pociągnie. To jest inna strona tej prawdy, naturalnie, która się zgadza, ale tu widzimy tą ludzką stronę. Odpowiedzialności przychodzą do Niego. Ale to również cudowne wezwanie. Proszą Go, aby... I Jego proszą, aby u nich pozostał. To jest jedna rzecz. Przyjść do Pana. Po pierwsze przyjść jako grzesznik, aby znaleźć przebaczenie grzechów. Ale później wciąż na nowo przychodzić. Ale jest inną sprawą. Prosić Go aby pozostał u nas. Ja myślę, że to powinno też, może być prośbą każdego nowonarodzonego człowieka, który ma nowe życie, pa Pana prosić, aby pozostał z nami. Osobiście? Wspólnie? Pozostań z nami. Widzimy, jak chętnie Pan Jezus odpowiada na tę prośbę. On był na tej drodze do Galilei, ale pozwala się zatrzymać i pozostaje tam dwa dni. Jest tak widoczne, że dwa razy mamy słowo Samarytanie. To było jasne, że to było miasto w Samarii i, i Żydzi nie mieli społeczności z Samarytanami. To było zupełnie nie wchodziło w, w, w grę. Nie było możliwe, żeby Żydzi tam mieszkali. Jeśli nie mieli żadnej społeczności z Samarytanami, to nie mogli tam mieszkać. W, w miastach, które były zamieszkane przez Samarytanów. Ale z tamtego miejsca miasta uwierzyło z Samarytan, czytamy. Następnie jeszcze raz czytamy, kiedy Samarytanie przyszli do niego. Ale, ale ci wzgardzeni przez Żydów, oni byli tym, którzy przyszli. Wydaje mi się, że ci, którzy uwierzyli, myśmy to widzieli, że najpierw była to świadectwo kobiety, a potem wydają mi się, że to są ci, którzy przez jej słowo przyszli do Niego, ale, ale następnie Pan pozostał tam dwa dni i kiedy czytamy 41 wierszu, że i jeszcze więcej ich uwierzyło, to wydaje mi się, że to są ci, że to nie są ci, którzy przyszli, lecz podczas tych dni, że przez te dwa dni później słyszeli Jego mowę i doszli do wiary. Co jest, jest znaczące jeszcze tutaj, świadectwo, które już było wspomniane, że ta świad świadectwo, które składa ta kobieta, nie było. To nie było za bardzo to, co, co Pan Jezus do niej mówił o wodzie życia, że On jej miał dać. Bo ona nie poświadczała tych słów, które, które Pan Jezus wypowiedział do jej serca na początku. Ta rozmowa nie była przedstawiona, ale ona poświadczyła to, co On jej przemówił do sumienia. Chodziło o to, że przyprowadzić swego męża, kiedy ona mówi nie mam swego męża. I Pan Jezus mówi jej, dobrze powiedziałaś. Tak wielu miałaś, pięciu miałaś mężów. Ten, który jest teraz, nie jest Twoim mężem. Ona o tym mówi. I ona w tym sensie to ujmuje, że mówi, On mi wszystko powiedział, co uczyniłam. My używamy... Man, man przemilczamy, my czasami przemilczamy pewne rzeczy, które powinien pan uporządkować, my chętniej mówimy o innych rzeczach, ale to była ta rzecz, którą ona poświadcza jest to być może wskazówka dla nas i na końcu jest poświadczone, że On jest tym prawdziwie zbawicielem świata, jest to piękne to byli Samarytanie, którzy tak potwierdzają a przecież Pan Jezus był posłany do owiec Izraela on w innym miejscu tak mówi ale tutaj jest on w Samarii i ci ludzie poznają to, że On jest Zbawicielem świata. To jest podłoże Ewangelii jakby od samego początku. To jest ta, ta szerokość tego, tej, że cały świat jest widziany w oku Zbawiciela. I to, do tego chciałbym jeszcze miejsce przeczytać z pierwszego listu Jana. Ostatnie miejsce, gdzie my czytamy, czwarty, czwarty, rozdział, czwarty rozdział, czternasty wiersz, a my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela Świata. To pisze Jan i oni to słyszeli, że te słowa, on słyszał, że to powiedzieli właśnie samarytanie. Te słowa, on jest, wierzymy, zbawicielem świata. To jest łaska, bracia i siostry. To jest ten jedyny zbawiciel. To jest zbawiciel dla całego świata. krótkie uzupełnienie do, do pojęcia Zbawiciel. Już Łukasz w, czy już, czyli Łukasz pisze w, również w dziejach apostolskich to jest piąty rozdział 31 wiersz, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodzę i Zbawiciela. To jest potwierdzenie właśnie dla Pana również, że On jest. Tym przez Boga potwierdzonym a więc widzieliśmy po pierwsze tą grupę w wierszu 39 którzy uwierzyli ze względu na słowo niewiasty i Manuel już to powiedział, że, że jeśli to zastosujemy ogólnie to jest to normalny przypadek dla wielu jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli świadectwa czy też zwiastowania a tu jest ktoś, daje, ktoś, kto daje to świadectwo i ludzie dochodzą do wiary i ta grupa dalej w 42 my już wierzymy nie dzięki Twemu opowiadaniu ale sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że jest Zbawicielem Świata. A więc już powiedzieliśmy, że wzros, wzrośli duchowo na tyle, że, że podłożem nie jest świadectwo człowieka, lecz Słowo Pana. Ale w 41 wierszu jeszcze ich więcej uwierzyło dzięki nauce Jego. A, a więc była grupa, która nie uwierzyła na podstawie świadectwa kobiety, lecz dopiero na podstawie właśnie świadectwa yy, Słów Pana. To, to jest Jest też, są takie przypadki, że ludzie że tylko ludzie mogą uwierzyć przez czytanie słowa bez jak gdyby użycia ludzkiego narzędzia które by było czynne w zwiastowaniu Ewangelii że to samo tylko słowo przemawia do nich i na podstawie tego słowa które do nich dociera oni uwierzą czy, czy są w stanie uwierzyć Jeśli tu widzimy, że to, to dwukrotne wymienienie Samarytan jest przed nami, to troszeczkę chciałem przekierować nasze spojrzenie na Żydów w rozdziale ósmym. 48 wiersz. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona. I ten fragment się kończy. C czym się czynisz, że go pytają, ale tu jest cudowno, żeby widzieć, że to jest to jest to poznanie y, przez Pana Jezusa tej, tej osoby, która zwraca się do Pana Jezusa poznaje Go bo mi teraz oni mówią wierzymy i wiemy to jest, to, to jest według istoty przekonanie wewnętrzne człowieka tak jak Pan Jezus w ósmym rozdziale mówi znam ich i tak samo oni doszli do właściwego poznania że On jest tą osobą że nie ma demona, ale jest zbawicielem świata i chciałoby tak być aby mogło tak być żebyśmy wszyscy przez osobistą społeczność z Panem naszym dochodzili do tego poznania to jest to co, co może osiągnąć to poznanie chciałbym jeszcze pewne przeciwieństwo pokazać w stosunku do Żydów kiedy Pan Jezus tego męża, tego człowieka który miał legion demonów sobie ich uzdrawiał w Marka 5 to oni jednak mówili idź stąd, odejść. Ale tutaj czytamy, że proszą go bo, że to jest. A więc to jest przy, przynoszone przed Niego, aby pozostał tutaj, w tym miejscu. I, i tak samo również, tak samo dwóch uczniów i do Emo mówią, pozostań z nami, A, ale, ale nie, nie czytymy, żeby Pan Jezus był ciągle proszony, żeby pozostał. Ale też apostołowie byli tak samo w tej scenie. I kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich później, to Piotr później modli się w domu Cornelius jest on tam proszony o to, żeby pozostał w domu Korneliusza i to widzimy Żyda w domu Poganina jest proszony o to, aby tam pozostał i tak samo tutaj Pan Jezus właśnie i tam on jest jeszcze Piotr właśnie podobny w tej roli, w tej służbie do Pana Jezusa. Tak właśnie czyni łaska. Świadectwo Samarytan w 42 wierszu, że, że Pan Jezus jest prawdziwie Zbawicielem Świata, z, y, tworzy pewien wzniosły punkt w połączeniu z tym sposobem, w jaki jest nam przedstawiony Pan Jezus w tym rozdziale. G kiedy ludzie właśnie tu o Nim mówią. Myśmy to rozważali już z Wagen, że że ta kobieta najpierw mówiła do Pana jako o Żydzie, ale później pyta, zadaje to pytanie, czy Tyś jest większy czy, jak, niż nasz ojciec Jakub, który dał nam te studnie i ona poznaje później, że później Pan Jezus jest prorokiem że który mówi z bliskości Bożej i stawia ludzi w świetle Bożym. I później stawia pytanie w 29 wierszu, czy to nie jest Chrystus, końcówka 29 wiersza. Widzimy ten wzrost. I, w, I tu w 42 wierszu ludzie, którzy słyszeli świadectwo, świadectwo samego Pana i oni to wyznają, że On jest zbawicielem, prawdziwie zbawicielem świata. Być może w połączeniu z imieniem Jezus, to jest Jehowa jest ratunkiem. Ona to, oni to wyznali. To jest Jego osoba i, i to poselstwo, które stoi w połączeniu z Jego imieniem, z imieniem, jest ratunkiem. Ratunek w Nim. I to ratunek nie tylko dla Żydów dla których Pan Jezus po pierwsze przyszedł, ale, ale również faktycznie dla świata bo On jest Zbawicielem Świata to jest potężne, potężna wypowiedź, która tu jest dokonana wypowiedziana jest to charakterystyczne również dla czasu łaski, w którym my żyjemy to jest świadectwo chrześcijańskie i również mamy tutaj pewien, pewną wskazówkę, że Pan Jezus dwa dni tam pozostaje, właśnie w Samarii. W tym czasie łaski jest On znany jako Zbawiciel Świata. Cudowne świadectwo. A więc jak słyszeliśmy pewien, pewien wzrost, który dochodzi prowadzi nas do zbawiciela świata i on prawdziwie nim jest i to zaczyna się od prostego świadectwa, bo ona miała odwagę, ta kobieta, gdzie aby pójść do tego otoczenia, gdzie ją znano i powiedzieć całkiem coś powiedzieć i, i powiedzieć coś innego, z czego ją znano, z czego jej nie znano w ogóle. A przecież była to zgardzona kobieta, a jednak miała odwagę, aby złożyć świadectwo o Panu Jezusie. I to miało jakby łańcuchową reakcję za sobą. Bo widzimy, bo inni uwierzyli na podstawie jej świadectwa, widzieliśmy to już. Ale też y, pojawia się myśl, jakie są zadania kobiety myśmy też przeżyli to na targach czy też na, przy stole z książkami że kobiety są bardzo ważne one też składają świadectwo one wskazują na Pana i otwiera się również się otwiera wobec, wobec innych kobiet i to nie jest ty, typowa służba publiczna ale myśmy to też przeżyli że jeśli kobieta zna swoje stanowisko to ona również to jeśli chodzi o naukowe rzeczy to już daje, daje brat, ale to ona może powiedzieć co Pan w jej życiu sprawił czy też na, na ulicy kiedy rozdajemy traktaty albo w innych miejscach druga praktyczna myśl Pan Jezus ma czas dla tych Samarytan on, on nie przechodzi tylko Samarię sobie, tak? ale zostaje tam dwa dni. I to w, w, pośród ludu, który nie miał dobrego imienia, dobrej sławy. Być może u nas się otwiera, otwierają drogi, gdzie ludzie przechodzą do wiary, ale czy my mamy dalej czas dla nich, aby ich prowadzić we wierze? I też w, w otoczeniu, gdzie nie, gdzie nie pochodzą z dobrych sfer, ale czy mamy czas dla nich, aby im powiedzieć i być może się zniczyć potrafimy aby im pomóc dalej aby rzeczywiście oni mogli poznać lepiej Zbawiciela Świata żeby wzrastali we wierze aby Pan był poważany i aby oni też ci ludzie mogli Go uwielbiać widzimy to tutaj również wydaje się takie niepozorne świadectwo a Pan Jezus z tego tak wiele czyni chcielibyśmy też praktycznie w naszym świadectwie być w naszym otoczeniu być świadectwem, aby Pan też miał coś z tego ku swemu uwielbieniu kdyby de ale to ma też e, ten warunek że możemy tym słowem Dawida to co czytamy w 1 Samuela 22 pozostań przy mnie bo, do me Fiboszeta, bo u mnie e, jesteś dobrze e, dobrze ci się będzie wiodło jeszcze jedna myśl do tego Zbawiciela Świata W wierszu 22 rozważaliśmy w Huygenswagen, że Pan Jezus mówi, zbawienie jest pochodzi od Żydów ale jest nie tylko dla Żydów bo Pan był sam Żydem ale jest nie tylko dla Żydów jest nie tylko dla samerytan, ale jest dla całego świata to jest e, całkowicie się zgadza z Jana 3,16 gdzie każdy kto w Niego wierzy nie e, pójdzie na zginienie ale ma żywot wieczny Pytanie do wiersza 42 k kto, jest, kto jest Kto są ci, którzy teraz Mówi, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy I wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata Czy to nie są ci Którzy najpierw słyszeli Tą kobietę, ale potem Nie tylko z powodu tej kobiety Uwierzyli Ale po usłyszeli słowa Pana Jezusa i oni wiedzą, że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Aby temu, co usłyszeli, tak jak to by przyjąć to, by być świadomym, by do tego potrzebna jest wiara. I właśnie w tych słowach Pana, którzy słyszeli, oni uwierzyli w te słowa i oni nabrali tej pewności. To jest w pełnej przeciwieństwie do, do tego, co ci lejczycy, 45 piąty wiersz, oni widzieli. Wiersz 48. to jest jako przeciwieństwo, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Sameryt Stanie, nie musieli e, widzieć, oni zobaczyli i oni usłyszeli i uwierzyli. To jest właśnie ta droga do zbawienia. w 42 wierszu są trzy rzeczy wymienione wierzyliśmy usłyszeliśmy i wiemy to co najpierw jest usłyszane potem jest uwierzone przyjęte słowo Pana i potem to prowadzi do tego cudownej pewności, przekonania, która tu jest e, przedstawiona. Ten jest prawdziwie zbawicielem świata. Jeszcze coś do tego wyrażenia. O, jest tym zbawicielem. Jest tylko jeden zbawiciel. On jest ten jedyny y, zbawiciel świata. Nie ma w nikim innym zbawienia. W dziejach apostołskich cztery czytamy. Nie ma innego imienia wśród ludzi, które były im dło dane. Ten y, jedyny zbawiciel to jest ten, który stoi przed nami. Druga rzecz. On jest zbawicielem świata albo, albo ten y, ratujący nie jest Pan Jezus tym takim dobrym, tylko dobrym człowiekiem, który żył. On nie jest takim, takim dobrym przykładem za, na oddanie, na poświęcenie się. Ale to, nie, to jest też prawdą, ale to nie jest ten decydujący punkt. On jest tym Zbawicielem, ten, który wyratował, który nas wyrwał z tego największego niebezpieczeństwa, aby być na wieki zginionym. I po trzecie, On jest Zbawicielem Świata. Już Mówiliśmy, że z jednej strony jest to w przeciwieństwie do Izraela, że zbawienie jest z Żydów, ale dla świata to wychodzi poza granice Izraela i Zbawiciel Świata oznacza, że Pan Jezus dla każdego człowieka, który dzisiaj żyje, dla każdego zgubionego człowieka chce być Zbawicielem. Zbawiciel Świata nie oznacza, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Myślę, że to jest dla nas wszystkich jasne. To oznacza, że On wszystkim ludziom to zbawienie oferuje. To jest ta myśl, nie że wszyscy ludzie to zbawienie z automatu otrzymają. On jest tym zbawicielem świata. I nim Pan Jezus jest ciągle Nie zapominajmy tego To, to poselstwo o tym Zbawicielu jest, jest dla wszystkich ludzi Nie tylko dla Co niektórych Ale dla wszystkich ludzi I chcemy prosić Aby jeszcze wielu ludzi Tak jak tutaj Ci ludzie w Samarii Aby oni tego Zbawiciela tego, Aby Go poznali Tego Zbawiciela świata. W Starym Testamencie jest ten wspaniały przykład w Józefie, który otrzymał to imię od, fara, od faraona. Saf nad paneach to oznacza albo odkrywca tajemnic. Tym był właśnie Pan Jezus dla tej kobiety, bo on jej powiedział wszystkim wszystko, co ona uczyniła, ale też to Saf nad paneach oznacza y, wybawiciel świata i to poświadczają tutaj Samarytanie I Jeszcze jedna myśl na koniec Zbawiciel Świata, co do tego określenia. Jeśli my chcemy, jeśli my to rozumiemy, to nie zapominajmy, cóż go to kosztowało, by być, by stać się tym Zbawicielem Świata. To jest nie dla naszej głowy, tylko dla naszego serca. Właśnie po to on poszedł na Golgotę, po to on położył swoje życie i po, dlatego niech mu będzie wiecznie dziękcisk przyczynienie i chwała za to w połączeniu z tą wskazówką którą e, którym słyszeliśmy co do pierwszej e, Mojżeszowej w tym samym miejscu czytamy też że Józef otrzymał żonę to było e, to jeszcze uzupełnia ten obraz bardzo pięknie że on w związku z tym tytułem Safnat Paneach otrzymał Asenat czyli oblubienicę z e, narodów jeszcze krótka wskazówka co do tych dwóch dni już było powiedziane, że to jest wskazówka na czas łaski myślę, że tam są też są dwie myśli pierwsza to jest ten, ten czas, dwa dni Ozeasza 6-4, gdzie ta resztka mówi po dwóch dniach on, nam, on nas połączy a więc odkupi wskazówkę na tą resztkę, gdzie jest mowa o tych dwóch proroczych dniach, które wskazują na czas łaski, czy one zawierają ten czas łaski. I tutaj też jest mowa o tym, tutaj w, tej, w tym kontekście. Inną stroną jest to, co Manuel mówił na początku z Łukasza 10 że gdzie jest mowa o tym czasie łaski w tym samym kontekście co ja rozumiem że co się zaczęło od tych czasów Pięćdziesiątnicy i Pan Jezus uczynił wszystko tak jak tamten, który został do tej gospody przyprowadzony Je... I tu jest połączenie właśnie z tą Samarytanką. Kto pije z tej wody, nigdy nie będzie pragnął. On jest ten, który zaspokaja wszystko. I również on w tych dwóch dniach zaspokoił wszystkie potrzeby tych Samarytan jak gdyby. I tak jest po dziś dzień. <śmiech> Jeszcze kilka uzupełnień To słowo kobie Tej kobiety i jego słowo Słyszeliśmy, że Ta kobieta powiedziała Patrzcie, oto człowiek, który Wszystko mi powiedział, co uczyniłem Uczyniłam To jest wskazówka na to Że to dzieło było prawdziwe, że ona, jej po sumieniu zostało poruszone, a po drugie, e, cóż ją do tego przygotowało? E, bo normalnie ludzie uciekają od tego świata, a z drugiej strony e, jest to, co my musimy też pamiętać: że to była łaska tego, który z jednej strony był dawcą tego daru Bożego, a z drugiej strony. E, się y, też zniżył do tego, by do, ją do niej przemówić i ją poprosić o wodę. To otworzyło jej serce, można by powiedzieć, że łaska łamie, y, przełamuje bariery, że sumienie jest tym, y, tą bramą dla prawdy. I to jest to, co poświadczała i uważam, że to jest to piękne, że to słowo jest czczone i uznane wielu uwierzyło z powodu słów tej kobiety jeszcze kolejny punkt tym rezultatem tego świadectwa jest, że ci Samarytanie przyszli do niego myślę, że to jest tym celem tego świadectwa tą kierunkiem ukierunkowaniem, w którym ludzie powinni być um, pochwycani żeby to byli do Niego doprowadzeni i w wierszu 41 czytamy i jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego, czy z powodu Jego słów możemy to porównać do wiersza 39 wielu i 41 i jeszcze więcej, z jednej strony to Słowo zostało uznane, co ta kobieta powiedziała, to z drugiej strony, że jest to wo, o wiele bardziej, jeśli chodzi o Słowo Pana Jezusa, zostało jeszcze bardziej uznane. To jest jakby wzmocnione w pierwszym 42. przez to przeciwieństwo. Gdy oni mówią do tej kobiety wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Tu jest to y, podkreślenie już nie dzięki Twemu, co usłyszy Słyszeliśmy od Ciebie. Jest to, to co Karl Heinz mówił, że oni usłyszeli to słowa tej kobiety, ale teraz jest tutaj to słowo do tych nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale sami słyszeliśmy i wiemy. I ostatni punkt do tego Zbawiciela Świata. Ty, ci, Gdyby ci Samarytanie powiedzieli teraz, on jest Zbawicielem Samarytan, to byłoby to już potężne odkrycie, bo Żydzi nie przyjęli go jako Zbawiciela Żydów. Ale z drugiej strony byłoby to taka duma narodowa dla nich. I nie byłoby to też prawdą To, co oni tutaj wyrażają Że... Nie chcę tutaj mówić ta szerokość, ale ten obszar, w którym to dzieło Pana Jezusa, do którego się ono dotyczy, czy ta e, oferta jest e, o, ważna, że On jest prawdziwie tym Zbawicielem Świata. Samarytanie mieli duże poznanie Od tego O tym, który przed nimi stoi Zbawiciel świata To jest wielka cześć Dla naszego Pana Ale myślę, że jeszcze większe jest Jeśli się Pana Jezusa Uznaje jako Syna Bożego I to znajdujemy Czterokrotnie W Ewangelii Jana W pierwszym rozdziale dwukrotnie przez Jan i Natanael dziewiąty rozdział ten um, ślepo narodzony i również um, rozdział jedenasty um, przez Martę Jeszcze do tego, co Michelle powiedział, że Samarytanie nie powiedzieli mu, jesteś Zbawicielem Samarytan. Ten wiersz 42 dla Pana Jezusa, człowieka. Był dla człowieka takim pokrzepieniem. Byli ludzie, którzy nie tak jak Żydzi go odrzucili, byli ludzie, którzy rozpoznali go nie jako zbawiciela dla siebie osobiście, ale tu byli ludzie, którzy pochodzili z tej pogardzanej części jako Samarytanie i gdy oni sami mogli przyjąć to zbawienie to widzieli Go jako o wiele, wiele coś większego i to też było, musiało być dla Pana Jezusa coś bardzo cennego On też był tym znieważonym ale byli tacy, którzy byli tak znieważeni którzy Go widzieli nie tylko jako zbawiciela Żydów, Samarytów tam, ale jako Zbawiciela całego świata i z drugiej strony i jest to, co czytamy w tym wierszu, wierszu jest tym pokrzepieniem również i dla tej kobiety bo to świadectwo, które ona wyraziła zostało potwierdzone i to, co też widzieliśmy, też było o wiele większe nie tylko ale bez tego świadectwa tej kobiety po ludzku mówiąc oczywiście nigdy by nie dotarli do tego punktu Pan użył tego świadectwa i przez nią oni przyszli zostali przeprowadzeni do tego Zbawiciela i o wiele więcej zobaczyli jeszcze i to jest takie pokrzepienie, aby to świadectwo dalej podawać. I to pokazuje, że ten, kto przyjmuje to świadectwo, ten jeszcze większe, jeszcze potężniejsze rzeczy o Panu Jezusu będzie oglądał, Jezusie będzie oglądał i to i to może tylko być to, powstać postać tego to błogosławieństwo, bo to jest zgodne, czy to słowo tej kobiety, to słowo Pana, to jest w, takie samo. Oczywiście słowa Pana były większe, ale są zgodne z tymi słowami tej kobiety. I to jest tylko wtedy, gdy nasze świadectwo jest zgodne ze Słowem Bożym. W dzisiejszych dniach to wtedy to też może być, tylko wtedy może być takie, takie mieć błogosławieństwo, błogosławione e, rezultat zbawiciel świata to widzieliśmy, że to jest to takie przekonanie i tu mamy to potwierdza się mamy takie tłumaczenia w niemieckim gdzie tutaj dodają jeszcze Chrystus i rozumiemy że to nie pasuje do tej myśli że to są ludzkie dodatki które w manuskryptach się pojawiły ale tu jest napisane Zbawiciel Świata i nic więcej to jest właśnie ta cała chwała yy, osoby Pana Jezusa i widzimy w wierszach 43-45, że po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Odchodzi do Galilei. I wydaje się, że zanim Pan Jezus tutaj czyni ten cud, że... W tych wierszach 43-45 jest pokazane takie przeciwieństwo. Z jednej strony, 44 wiersz, oświadczył, że prolog nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Samarytanie przyjęli go. I to wyszło od nich, ale w swojej ojczyźnie nie miał uznania. I oni go, Galilejczycy go przyjęli Nie z powodu jego słów Z powodu Widzieli te cuda, które on czynił I słyszeli o nich I również tam mógł działać Ku błogosławieństwu Ale widzimy Jaką prędkość, jak, i, jak szybko tam był ten wzrost duchowy, by przyjąć Słowo Pańskie i tamtą wspaniałą osobę Pana Jezusa uwielbiać do 42 wiersza krótka myśl moglibyśmy sobie stawić sobie pytanie jak ci Samarytanie dotarli czy mogli wypowiedzieć takie wspaniałe słowa do tego wyznania, że ten jest tym prawdziwie Zbawicielem Świata to czytamy tutaj chciałem tylko to wskazać jeszcze raz bo sami słyszeliśmy. Dobrze przysłuchiwali się. Dwa dni przysłuchiwali się ale po prostu spędzili czas i objawienie Boże w Słowie jest ciągle coraz większe jest, jest większe niż objawienie Boże w tym czynie to będziemy się tutaj oglądać to pokazuje nam właśnie e, na Pana Jezusa, czy też na przykład w końcówka piątego rozdziału i to jest prawdziwe, to co tutaj widzimy jak co do zasady, e, jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże jest większe. Tu widzimy, jak Pan Jezus sam się objawia Samarytanom jako Zbawiciel Świata. I w ten sposób oni uwierzyli w to, przekonali się I to jest praktyczna myśl dla nas Jeśli chcemy w tym poznaniu naszego Pana wzrastać To musimy się Mu przysłuchiwać Musimy Jego Słowo czytać musimy, Wtedy będziemy w tym wzroście W cenieniu e, osoby Będziemy e, przyjmować je. Ale oni też cenią to. Ten jest Zbawicielem, prawdziwie Zbawicielem świata jak my byśmy zareagowali gdybyśmy usłyszeli takie świadectwo czy pozostalibyśmy w takim miejscu gdzie to usłyszeliśmy Pan Jezus po dwóch dniach odchodzi do, dalej, idzie dla nas może niezrozumiałe często, czasem takie żniwo Samari, czy nie mógł działać dalej tam były te łany te zboża ale gdzie On miał to on ma to zadanie by dalej iść pomimo tej, tej że sprawy tego że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie pomimo tego faktu On idzie w pewnym sensie jakby do domu i wie, co go tam spotka. Wszystko przemawiało za tym, żeby pozostać w tej Samarii. Ale Pan nigdy nie szukał swojej chwały. On też poszedł dalej i miał to zadanie. Cudowny Pan, którego mamy tutaj przed sobą. Możemy go podziwiać w każdym aspekcie. To jest dla nas coś Co jest też wzrostem dla nas Ta e, wiara Która to e, Pojmuje, że On jest Zbawicielem Że On jest tym Synem I tutaj mamy tą, To spotkanie Przed naszymi spojrzeniami I widzimy jak te rzeczy wzrastają tutaj na słowo tej kobiety to jest to świadectwo człowieka ale potem to coś wyższego na to słowo pańskie i co niektórzy uważają że najważniejsze na tej ziemi jest to by ci ludzie byli zbawieni oczywiście to jest ważne ale to nie jest to najwyższe najwyższym celem jest co, jaki ma cel z ludźmi, to co to jest? Zbawienie? To jest bardzo wysoki, zniosły cel. Ale jest jeszcze coś wyższego. To jest ten fakt, że ktoś bierze, pojmuje, że Bóg, Bóg chce tego dziękczynienia za e, swój dar. To jest to uwielbienie. I tu mamy ten dowód Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego Wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, co niektórzy uważają, że to jest jego słowo właśnie, co zostało też dziś powiedziane, i teraz przykład w jednej um, rolniczej wiosce która jest katolicka i do jednego domu jedna kobieta zapukała i powiedziała mam dla Pana książkę to jest Biblia proszę czytać i szukać imienia Jezusa Chrystusa i wtedy przeżyjecie przeżyje Pan cud i On to uczynił i to co się działo to można by książkę o tym napisać chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć w tej wsi podczas tych największych prześladowań powstało zgromadzenie i ten rolnik jest tym jakby filarem w tym zgromadzeniu. To Słowo Boże i dzisiaj działa. I ten, tu mamy ten dowód, gdy myślimy o rozdziale dwudziestym w Ewangelii Jana. Tam czytamy tam cudowną wypowiedź o Synu trzydziesty wiersz i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej Księdze te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego Może jeszcze praktyczna wskazówka. To, co bracia powiedzieli o tym Zbawicielu, to jest kosztowne. Jest nasze e, ciało. Oprócz naszego ciała jest jeszcze coś, coś dla naszej duszy. I ten Zbawiciel zajmuje się ludźmi tego świata, by te zranione duszy, dusze przyprowadzić do tego, aby one uwierzyły, że On jest Zbawicielem, że On jest tym Synem. I jedno miejsce do tego z psalmu 147, czwarty wiersz se alfa Je Czwarty nadaje wszystkie imiona, wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkie wszystkim nadaje imiona. I ten, który to potrafi, to jest właśnie, my to możemy doświadczać tego, i dzisiaj to jest ten zbawiciel, który trzeci wiersz uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany To możemy doświadczać w naszych e, dniach, by mieć takiego zbawiciela. To jest coś, za może, co możemy go wysławiać i e, uwielbiać. Chciałbym nasze spojrzenie skierować teraz na Jana. Ja, Jan jest tym, który przedstawia nam rodzinę Bożą, ale zawsze na wielu miejscach Chciałbym też z listu Jana to pokazać. I kiedy on pokazuje cechy chrześcijańskiego życia, to on to odnosi do całego świata. To jest bardzo ważna zasada dla naszych serc. Bo ojciec szuka chwalców, widzieliśmy to w tym rozdziale, ale ojciec w Chrystusie, ten apostoł Jan pisze, ten to, to właśnie Pisze Jan o orądowników u ojca. On jest przebłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, lecz za grzechy czy dla grzechów całego świata. Ale, ale w pierwszym liście Jana 4 rozdział, jeszcze przeczytajmy to krótko. Tylko u Jana to wrażenie występuje. 10 wiersz że umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze i 14 wiersz, którego mieliśmy, że ojciec posłał go jako syna jako zbawiciela świata to powinniśmy wziąć sobie ze sobą zajmowanie się chrześcijańskimi błogosławieństwami są cudownym ale jeśli znamy tajemnicę rodziny Boże to, to nasze serce otwiera się wobec ludzi to widzimy też, yy, też u Pawła który pisze Efezjanom które, którym przedstawia niebiańskie błogosławieństwa które mamy w Chrystusie ale on też pisze w pierwszym liście do Tymoteusza gdzie jest pokazany Bóg Zbawiciel i tam jest to spojrzenie skierowane właśnie w charakterze tego listu do wszystkich ludzi Myśmy powinni, że przy tym słowie świat, że, że to nie chodzi o stworzenie, jeśli świat, bo też jest. I kiedy Pan Jezus mówi kilka zdań o świecie, to czasem myśli o Żydach, którzy Go odrzucili. Więc musimy zawsze widzieć... W jakim kontekście stoi to słowo, świat? Jednak myślę, krót, krótka myśl do 39 wiersza jeszcze, kiedy mówimy o mieście, kiedy, kiedy, kiedy pomyślimy o tym, że Samaria w przeciwieństwie do Judei przyjęła Pana. Ale tutaj tu czytamy o tym, o tej wiosce, również w Słowie Bożym, że Jest pewna wioska samarytańska, która nie przyjęła Pana. A. A więc to nie myśmy też, że cała Samaria go przyjęła, to co tutaj czytamy. Bo również, bo również świat, który ma jak gdyby w sobie zawarte chrześcijaństwo, ma tych, którzy Pana przyjęli. Ja bym chciał, chciałem to tylko tak jakby uzupełnić. Yeah, I'm here on my mamy też piękny obraz tej epoki pewnej. Mamy tutaj do 40, od 43, 44 wiersza pewną podróż z Galilei. Czy do Galilei? Pewna przerwa tu następuje, bo tu następuje jakby zatrzymanie się wcześniej w Samarii. Myśmy to widzieli wcześniej, że.. Gracias. Okay że tu nie są pokazane typowe żydowskie znaki przed, przez znaki widzialne ale te dwa dni charakteryzują nam czas łaski i tu jest wiara pokazana w przeciwieństwie do widzialnych znaków a więc to jest cechą czasu łaski Pan Jezus odchodzi z Judei jako odrzucony i Judea jest przedstawiana Zakon, a Pan Jezus jest w drodze, zwraca się w niej teraz do Galilei. I, I to zostaje przerwane przez to, że to miejsce zatrzymania się łaski jest właśnie w Samarii wcześniej i jest to zastosowanie do czasu łaski, w którym my żyjemy. I, bo znajdujemy też również uwielbienie i że ojciec szuka falców, który tą czas charakteryzuje obecny okres. Ten czas łaski i Pan Jezus idzie dalej. I, i, i, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o epoki, kiedy pomyślimy o, o tygodniach Daniela, które są na, w pewnym momencie przerwane między 69 a 70 a teraz w Galilei widzimy tą resztkę łaski również ale widzimy tam wiarę ale jednakże pod żydowskimi warunkami Kiedy mamy przed sobą 43 do 45, uczymy się praktycznie, przez co da, dał się Pan to skierować. To już było zaznaczone. On nie dał się w pierwszej linii kierować... Przez y, nastrój ludzi. I nie dało się też prze kierować przez potrzeby ludzi. On pozostał dwa dni, ale później poszedł dalej. I też nie daje się Pan Jezus y, y, kierować, czy też, czy też odrzucić przez, y, przez stosunek ludzi, że Go odrzucają. To, co Pana motywowało do dalszej służbę wyczynić, by to było wyłącznie to, co, to, co było wolą Ojca, tego, który Go posłał. On odchodzi, chociaż chciano Go mieć w Samarii, bez wątpienia, dalej by Go chętnie słuchali, a jednak Pan Jezus odchodzi. I On idzie w teren, w którym wiedział, że prorok w swej własnej Ojczyźnie nie ma uznania, W przypisie jest to w niemieckiej Biblii też powiedziane miasto rodzinne. By, być może jest tu Galilea. Niektórzy mówią o Judei. Ale najprawdopodobniej chodzi o Galileę. Chociaż wiedziano, wiedział, że go miano przyjąć na podstawie jego czynu, które czynił wcześniej. Ale Jest ciekawe, że Pan Jezus mówi tu o proroku. Nie mówi o Chrystusie, nie mówi o Mesjaszu, nie mówi o Zbawicielu świata, ale mówi, że prorok, co charakteryzuje proroka? Nie, co, nie za bardzo to, co on czyni, lecz to, co on mówi. I widzimy to w Samarii, że Jego przyjęto ze względu na Jego słowa, ale w Galilei On był jako prorok i to niewiele dało. A więc te słowa w Jeruzalemie widziano, co On czynił i to jakby było podstawą Jego przyjęcia widzieć z tego, że Galilejczycy tam byli ale to ich interesowało co było widzialne to było atrakcyjne dla nich ale Pan Jezus mówi o proroku a więc jak powiedzieliśmy Jego cechą są słowa a nie to, co widać co jest pokazywane Z wieloma myślami zachęcającymi Idę na przerwę Ale Znajdujemy tu w myślach Jeszcze związanych Z listem do Filipian Rozdział trzeci Pójdę też do domu Przeczytamy Filipian 3. Nasza ojczyzna 20 wiersz Nasza zaś ojczyzna jest w niebie skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. W niemieckim jest jako Zbawiciela, który 21 przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tu jest mowa o naszym ciele, kiedy nasze ciało będzie zbawione. Doskonałe, doskonale. Cieszmy się z tego. Jest to godne uwagi, że w czterech Ewangeliach znajdujemy tą myśl, że prorok nie ma czci. I są wyrażone, to jest w różnych słowach, ale, ale ważna jest myśl, która wydaje się tu być widoczna, że powinniśmy ją sobie zachować. Co prawda przeczytam z innej Ewangelii, przeczytam z Marka Ewangelii, jest to obejmujące szeroko ten kontekst tutaj zawarty. Co dotyczy proroka, który nie zostaje przyjęty, ale, albo który ma mało czci, doznaje. Jej. Marek 6, czwarty wiersz. A Jezus rzekł: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swoje i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Piąty wiersz. Znowu jest to miejsce rodzinne czy też ojczyzna i tam prorok nie otrzymuje czci. I ja myślę, że to jest rzecz, którą powinniśmy sobie przemyśleć w, naszym, w naszych rodzinach, w naszych domach. W również Bóg działa w naszych zejściach jako zgromadzenie i w tych zejściach chcielibyśmy to uznawać i widzieć, że Bóg nie działa tylko gdzieś daleko również przez brata, który daleko podróżuje ale też Bóg działa w naszej bliskości nie tylko w przeszłości ale też działa w teraźniejszości i to działanie Boże przez innych chcielibyśmy też widzieć i chcielibyśmy też uznawać to jest bardzo ważny punkt jest to powiedziane już wcześniej jest to w czterech Ewangeliach pokazane mamy to spojrzenie i czy mamy czy mamy to w ogóle oko na Boże działanie i w naszym bezpośrednim również otoczeniu jest pewne angielskie powiedzenie, które mówi za, za zaufanie wypiera y, m, małą, niską ocenę albo nie, niedocenianie Być może, ktoś, być może ktoś nam wychodzi naprzeciw i my go bardzo nisko cenimy, który wychodzi w Słowie Bożym, ale tego nie powinniśmy czynić. Jan też o tym pisze sam, kiedy przełożeni byli razem i kiedy Mikodem staje po stronie Pana Jezusa to oni sprzeciwiają mu się zobacz i zbadaj sobie to że prorok nie może pochodzić z Galilei kiedy pewien prorok w swoim domu w swoim rodzinie może i w miejscowym świadectwie, nieco nie jest, nieco mało jest ceniony to jest to u nas dlatego, ponieważ my zaraz dajemy powód tego bo tam gdzie się jest znanym tam też znamy jego słabości to u Pana tak nie było bo on był doskonały a małe poważanie u Niego to było tylko to, że był to Syn Cieśli, ale to był całkiem inny rodzaj yy, niedoceniania. Ale my chcielibyśmy zwracać uwagę też na to, że my mamy nie tylko Słowo, Czy, czy też słowa wygłaszane, ale mamy też życie swoje związane z tym. I są wieszący, którzy nas dobrze znają i mogą prawidłowo nas ocenić i nie powinniśmy dawać powodu do złej oceny. Paweł bardzo trudził się o to, aby nie dać zgorszenia. On trudził się o to, żeby, żeby Jego życie odpowiadało świadectwu, które On składał. Bo jest rzeczywiście, jest ta krytyka wobec nas uzasadniona. U Pana to było całkowicie inaczej. To było nieuzasadnione jakiekolwiek krytykowanie. Krótkie uzupełnienie do tego. Kiedy czytamy Łukasza Ewangelię, Pan Jezus mówił, że w związku z Jego osobą Zostały wypełnione proroctwa. On powiedział, przed dzisiaj, przed Wami wypełniło się to słowo na przykład. To jest przecież y, y, syn Józefa. Przecież powiedzieli o nim, czy to nie jest syn Cieśli? Oni mieli tylko, oczywiście, y, spojrzenie na jego ziemskie relacje, ale przecież nie widzieli tego, kiedy on czynił y, coś ponad ludzkiego, to powiedzieli kim jest ten człowiek. I jego, ich, ich wzrok nie podnosi się ponad naturalne okoliczności. I kiedy, kiedy on składa świadectwo w Kaparnał i on mówi w czwartym rozdziale Łukasza, nie chcieli go przyjąć w Kaparnał, to daje im przykład na Amana. I co? Czytamy dalej? Wyrzucili go i chcieli go zrzucić z góry i zabić. Może jeszcze jedna myśl. 44 wiersz to jest, faktycznie nie jest łatwo, podsumowująco powiedzieć, czy to się rzeczywiście do Judei odnosiło, czy to już na, do Galilei. Jeśli się myśli, patrząc na to słowo ojczyzna chodzi, czy, czy to, to być może chodzi o to, co jest w czwartym rozdziale w pierwszym, czy w trzecim wierszu, że Pan Jezus opuszcza Judeę i opuszcza Judeę, przepraszam, i idzie do Galilei. Bo w Judei nie został przyjęty. Więc to oznaczałoby, że ojczyzna to być może chodziło o Betlejem. Być może warto się nad tym zastanowić, bo tam Pan Jezus się urodził. Z, z drugiej strony tutaj widać również, że Galilea jest tu wymieniona i było wspomniano, wspomniane już, że w synotycznych Ewangeliach Mateusz 12, Markę 6 i Łukasz 4 jest wyraźnie, jest to w odniesienie do Galilei. I konkretnie nam ojczyznę czy miasto pochodzenia, czyli Nazaret. I akurat tam, w Nazarecie, Było to było szczególna zgarda dla pana może ten 44 wiersz możemy też że jeśli czytamy o ojczyźnie że akurat że być może chodzi o Nazaret tam gdzie on się wychował a tam otrzymał tą szczególną wzgardę i on poszedł do Galilei tutaj czytamy ale nie poszedł do Nazaretu ale ale czytamy dalej że poszedł do Kany Galilejskiej, a więc do sąsiedniego miasta od Nazaretu. Kiedy Łukasz 4 jednak przeczytamy, gdzie jest powiedziane w wierszu 23, w drugiej części, Konaj także tutaj, w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarnaum. I znowu on mówi zaprawdę, powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. A więc Pan Jezus w naszym fragmencie idzie do Kany. Możemy to w połączeniu, co ogólnie jest powiedziane o Galilei. To jednak Galilejczycy przyjmują gotówkanie, ale chociaż nie jest to jakiś znaczący punkt, ale możemy też się nad tym zastanowić kwestii przyjęcia, w jakim mieście to odbyło. Kiedy te cztery miejsca mamy w Ewangeliach, że Pan Jezus sam to mówi w tych czterech Ewangeliach. On mówi o pewnym powiedzeniu, że prorok i odnosi to i w jego czasie, kiedy on jest na ziemi, odnosi to do siebie. Chociaż, jak Horst powiedział, było inaczej. Że również dotyczyło to innych proroków. Musiało to dotknąć bardzo jego do serca. On nie mówi to przypadkowo, jakby z tak samo od siebie. On, jeśli on mówi, nie doznaje czci, a przecież on nie szukał żadnej czci. W przecież w piątym rozdziale nam to będzie pokazane jeszcze. Ale ten, który nic jak tylko słowo głosił do ludzi, tylko słowo Boże, że on nawet nie jest uznany jako ten prorok głoszący te słowa, chociaż w doskonałości nic innego nie powiedział jak tylko słowa Boże, to musiało go bardzo dotknąć. I on to przyjmuje, tą postawę, i w 45, że wie o tym, że tylko z powodu cudów zostaje przyjęty, że oni na niego czekali, i wtedy byli gotowi przyjąć to dzieło widzialne, które, które działo się w Jerozolimie, bo oni widzieli podczas święta. Już w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wierszu. I w rozdziale 6, w dwudziestym 26, szóstym 26 wierszu, szósty rozdział, czytamy tam. Zaprawdę, zaprawdę szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb. Oni zewnętrznie przeżyli te cuda i dlatego go szukali. To słowo, które było przyjęte w Samarii, to w ogólności to nie było przyjęte. To nie było zostało. To przyjęte jako osoby jego jako proroka. To był ten pozostający samotny nasz pan. Jeden cenny wykładowca mówi do tych wierszy: kto odrzuca proroka, traci zbawiciela. Czy nie powinniśmy również, również z punktu widzenia proroka widzieć, ale również z perspektywy tego, któremu należało oddać cześć. Ja to widzę jako napomnienie. Kiedy, my, kiedy myślimy o Panu Łukasza IV, oni się zgorszyli nim. A to był ten, który wyrósł, wychował się pośród nich. Kiedy z Marka czytaliśmy to miejsce, że on był w swojej ojczyźnie, ale również czym mamy poważaniu? poważamy takich, których mamy w zgromadzeniu i w naszym otoczeniu, którzy być może szczególnie pracują w dziele pańskim. Albo co powstaje u nas? Zazdrość albo coś innego? Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy poważali tych, którzy pracują pośród nas. Chcielibyśmy też to niebezpieczeństwo zauważyć. Że my, którzy stoimy może wobec takich, którzy, którym, którzy być może są z nami spokrewnieni nawet, ale ale też i w imieniu miejscowych świadectwa, którym może nie oddajemy należytej godności, ale chciejmy też widzieć jako proroka i chciejmy to przyjąć jako napomnienie, że również i my możemy być tymi, którzy nie należycie ich szanują. 228 w niemieckim, ale w polskim nie ma, także 228 w niemieckim.